Вот Да, нет. Кто Тоже Sobie Czy byłeś wcześniej? Eee. Czy a, a, a, no. Więc y, sprawa jest tego rodzaju, że ten cmentarza, szef. Tak. Nie, nie wiemy, o co chodzi. Był u nas 38 let, panie nie daje nie skończy. Przepraszam. Mamy ogrodzenie na cmentarzu. Na tej rosyjskiej części. To można tak powiedzieć, bo to jest... E, nazwisko? Tam czy tu? E, na grobie. Pawłowski. Musi zniknąć. Całkowicie? Całkowicie. Nie ma ogrodzenia. Czegoś takiego przecież ja tam nie przejdę. Nikt tam nie przejdzie między grobami. Można inną ścieżką zawsze chodzić. E, proszę pana, pan? e, nie wiem, kim pan jest, ale osoba, która, ja wiem, jest. E, która e, za, e, jest dysponentem grobu, tylko i wyłącznie dysponuje miejscem grzebalnym, natomiast nie terenem dookoła. Czyli płyta nie przeszkadza, tylko płot przeszkadza? Tak. Mówimy o płocie. Czyli to, że płyta gdzieś tam wystaje, to nie ma problemu? Na razie mówimy o płocie. Dobrze. No, natomiast ten, natomiast no. jeżeli pan już zaczął e, mówić o płycie, płyty powinny być sfazowane czy tam spasowane albo jedna do drugiej, albo do gruntu. No, bo tam no, jest właśnie, środku. tam jest kostka, zaraz przy kostce jest płyta i tak właściwie wszędzie jest. No i tak I, i tak Jaśnikowskiego tak? gonimy, że on nie powinien dopuszczać do czegoś takiego. No tak. No, Także. Tak, Czyli to jest płot jest za wysoki, czy co? Nie ma płotu. Nie, nie może być w ogóle, nie może. ale inni mogą mieć, tak? Nie, to, ma, to... nikt. Ja nie ma nikt. nikdy. Jak widziałem, mają inni nie Mają, nie widziałeś. Na tej części nie ma nikt. Jeżeli, powiedzmy, ktoś wystąpił do zarządcy i zarządca mu wyraził zgodę, to zarządca bierze na, na siebie odpowiedzialność. Państwo, żeście nie wystawili, nie wystąpili, postawiliście, tak być nie może. Ale pani ja teraz nie mam pieniędzy do podatki. Ale miała Pani pieniądze? Miała Pani pieniądze? Właśnie dlatego nie bo mamy, żeby... że mieliśmy. Ale już nie mamy. No, no, jeżeli, państwo no, nie no, nie. Usunie, jeżeli państwo tego nie usuniecie, my to usuniemy i obciążemy państwa kosztami. Zaraz, zaraz. A jakby tak zwędził? I ja i się zaczepnie, i sobie oko wybiję. Kto? Każdy jeden, który, który tam będzie gdzieś przechodził. Ok. może pana. pana. A jeżeli, jeżeli tak, to proszę bardzo wyjść, bo z panem nie będę rozmawiał. Z panem też. Do widzenia panu. Proszę. Tak. Yeah, to no.